Jest sobota, 16 grudnia 2017 roku. Słuchacie właśnie 164 nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu ponownie witają się z Wami Szymon Cieśliński oraz autor bloga i twórca festiwalu Kocham Dziwne Kino, Dawid Gryza. Witam Cię ponownie. Witam. Zgodnie z obietnicą chcielibyśmy kontynuować temat synergii i wizyty Dario Argento w Łodzi. W ostatnim epizodzie podcastu rozmawialiśmy no o naszych oczekiwaniach, nie o tych, o tych dwóch pierwszych spotkaniach i o seansie suspiri. Dzisiaj chcielibyśmy przejść do kolejnych atrakcji związanych z Argento. Zasygnalizuję, że w sobotę także odbyło się spotkanie. W sobotę o 20.00 odbyło się spotkanie poprzedzające seans głębokiej czerwieni, ale o tym filmie usłyszycie innym razem, z dwóch względów. Po pierwsze Dawida akurat na tym filmie nie było, a po drugie znam prawdziwą psychofankę głębokiej czerwieni, która zresztą była obecna i na spotkaniu, i na seansie, dlatego chcę się z nią spokojnie umówić na nagranie, na rozmowę i no po prostu, gdy nam się to uda, to rozmowa poleci tutaj w nawiedzonym podcaście, a my teraz przejdziemy od razu do niedzieli. 26 listopada tego roku 2017 o 20.00 w kinie Charlie włodzi odbyło się kolejne spotkanie z Daria Argento. Tym razem poprzedzało seans Fenomeny. Zmieniliśmy kino z Heliosa na kino studyjne na Charlie'ego i zmieniło się też troszkę to, w jaki sposób spotkanie było prowadzone. Jego formuła odrobinę ewoluowała. Jak Ci się te zmiany podobały? Jak by się scharakteryzował i ocenił? podobały mi się, ja bardzo lubię kino Charlie jest, jest zdecydowanie właśnie bardziej kameralne, bardziej przytulne widz czuje się bliżej z, z twórcą a w tym przypadku mówimy o twórcy wielkim, tak, bo Dario Argento przecież jest przez wielu uważanych za najlepszego twórcę horrorów więc Czuło się tą chyba dodatkową ekscytację. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Mhm, mm Bo całe to kino, znaczy jego lokalizacja nie jest szczególnie atrakcyjna i sam budynek też troszkę pozostał do życzenia, ale już na samej sali. Tak, i ten szlaban, który przeszkadza Tak, bo przy wejściu, musisz się przeciskać między filarami. Właśnie, jak ktoś nie jest tutaj z okolic Łodzi, to nie wie, ale w Łodzi mamy masę takich podwórek przy ulicach, tak, takie kamienice i wejścia na podwórze. No i tutaj przy, trzeba wejść na podwórze, minąć szlaban. E, mamy takie puste, brzydkie szachy podwórze, budynek, w którym na parterze mieści się oddział PCK, tak Polskiego Czerwonego Krzyża na parterze, tam nie wiem, odbywają się kursy pierwszej pomocy, jakieś akcje charytatywne, a na pierwszym piętrze mamy malutkie kino studyjne Czagliego i Trochę z jednej strony siaga, tak się na to wszystko patrzy, ale na samej sali już było, powiedzieć przytulnie, kameralnie, tak, tak sympatyczniej, bo jednak w Heliosie no to wielka sala wielkiego kina, nie wiem ile tam set osób, ale właśnie widzisz po prostu te setki głów obok siebie i ta magia może nie zanika, ale jest jednak słabsza, a tutaj w Charliem rzeczywiście to spotkanie się chłonęło jakoś tak przyjemniej, a do tego jeszcze, tego trzeciego dnia zmieniono formułę samego spotkania, bo pozwolono na pytania od publiczności. Na początek oczywiście Diana Dąbrowska i Grzegorz Fortuna troszkę wypytali naszego mistrza o samą fenomenę i o różne ciekawostki związane z filmem, czy też legendy krążące na jego temat, ale także pojawiło się miejsce na pytania od publiczności. My się wprawdzie nie zgłosiliśmy, ale to mi się bardzo podobało, bo jednak no jeszcze, to było kolejne przełamanie tej bariery, nie? to jeszcze kolejny taki krok bliżej mistrza. Jeżeli chodzi o pytania od publiczności, to mój kolega Piotrek Matwiejczyk, laureat dwóch złotych moli na festiwalu Kocham Dziwne Kino, przy okazji dodam, który przyjechał specjalnie spod Wrocławia na, na to właśnie spotkanie i, i ten seans, mhm. pozwolił sobie zadać pytanie po włosku, które przetłumaczył chwilę wcześniej e, przez translator na swoim telefonie. <grym> Oczywiście Daria Argento go w ogóle nie zrozumiał <grym> tak. I, i Piotrek musiał zadać to samo pytanie jeszcze raz po polsku i to pytanie zostało przetłumaczo przetłumaczone reżyserowi. Mhm. Taka anegdotka. Pytanie o... Tak, zapytał czy... Bo zresztą on... Jakby ustalaliśmy to w pewnym sensie e, jeszcze przed seansem że jeżeli będą tylko pytania do publiczno które publiczność może kierować do reżysera, to on w pierwszej kolejności zapyta, czy będzie możliwość, żeby zrobić sobie zdjęcie z mistrzem i czy mistrz złoży autograf na tam jakiejś płycie kasecie. Mhm. Ja też się śmiałem w ten sposób, nie w tej naszej rozmowie pod salą, że gdyby była taka okazja, to do suspiegi miałem pytanie, do fenomeny w sumie nie mam takiego konkretnego, więc chyba bym zapytał, czy mogę dostać autograf. Przy ja to tak rzuciłem to troszkę bardziej, no jako taki dowcip, bo w sumie nawet chyba bym się wstydził, nie? Tak, by mi brakło odwagi cywilnej. No, ja też bym nie, nie odważył się. A tutaj się. nagle to usłyszałem, że rzeczywiście pada takie pytanie. Organizatorów to trochę wkurzyło. I jeszcze po włosku. Tak, ale... Tylko po takim nieudanym włosku. <laughs> tak. Ale wspomnienie na pewno po tym pozostanie, tak? I u nas wszystkich, i u samego Dario. No u wszystkich na sali tak naprawdę. I... Tak, były też pytania od publiczności. Tutaj też yy, autor książki o kinie gatunkowym, Piotr Kletowski, Kletowski. Mhm, tak. pozwolił sobie zadać aż trzy pytania i też wygłosić taką małą mowę, też takie małą laudację. co z jednej strony było miłe, z drugiej strony no trochę skradł czas innym osobom, tak? bo jednak to wszystko wiadomo... To nie jest takie spotkanie luźne, że możemy sobie siedzieć tam przez 2-3 godzinki, tylko jednak wszystko tam co do minuty jest w miarę rozplanowane, co troszkę też wybiło znowu organizatorów, ale, no ale i tak fajnie, że była ta okazja, że jednak ten mikrofon poszedł w salę i nawet jeżeli on do nas nie doszedł, to ja naprawdę czułem właśnie, że jesteśmy jeszcze bliżej Dario. Miło, bardzo. Tak, przede wszystkim myślę, że fajne są takie spotkania dla twórcy, jeżeli publiczność jednak ma pytania, nie? bo najgorzej to jest tak, że ktoś przekazuje mikrofon do publiczności, a publiczność nie ma pytań w zasadzie tak naprawdę, żadnych. Tak było troszkę na spotkaniu z Markiem Piestrakiem, to teraz spoiler do przyszłych odcinków, do tego też kiedyś wrócę w nawiedzonym, ale zadałem tam pytanie. Przy czym nie będę zdradzał za wiele, to ci potem po nagraniu najwyżej opowiem, a okay. słuchacze usłyszą o tym kiedyś. Ale wracając tutaj, no to właśnie obaj się chyba zgadzamy, że było sympatycznie, przytulnie. To było takie miłe domknięcie nie tego cyklu spotkań. Tak, tak, zdecydowanie w sam raz na, na taką niedzielę po takiej sobocie, po której ja byłem, to było <laughs> miłe domknięcie. Tak, zabawowej, aktywnej, rozgrywkowej sobocie. I... Potem przed czas na Fenomenę. Film Dario z 1985 roku, więc troszkę młodszy od Suspiri. I na początek może nim jeszcze przejdziemy do fabuły i analizy. Powiedz mi, tylko nie znałeś wcześniej, nie? nie widziałeś go? Nie, nie. Ja tego filmu nie widziałem. Ja ci też mówiłem, że ja go nie widziałem, potem na ekranie kilka scen mi się zaczęło kojarzyć, przy czym wydaje mi się, że jednak kojarzyłem je raczej z, właśnie z jakichś esejów filmowych na YouTubie, czy z tych dokumentów, bo masa twistów mnie zaskoczyła, chociaż z drugiej strony czasem tak mam, że oglądam film się raz z kolei, dopiero w finale się orientuję, na przykład, że o, w sumie to chyba to jednak widziałem, więc nie wiem, już mi się może po prostu wszystko zlewa, ale jednak też szedłem na ten film jak na coś nowego i fenomena opowiada nam o Jennifer Corvino, w tej roli Jennifer Connelly. Jennifer Corvino to córka znanego aktora, która przyjeżdża do Szwajcarii do szkoły z internatem i na miejscu, w ogóle znowu, tak, przyjeżdżamy do Szwajcarii, do szkoły z internatem, ostatnio był Wiedeń, teraz Szwajcaria, się chyba nie lubi Niemców, i na miejscu Jennifer dowiaduje się od współlokatorki, że w okolicy grasuje seryjny morderca. Już pierwszej nocy dzieją się różne niepokojące rzeczy. Nasza bohaterka lunatykuje i staje się w ten sposób, będąc w transie, staje się świadkiem kolejnej zbrodni, po czym nadal nieświadoma tego, co się z nią dzieje, trafia przypadkiem do domu niepełnosprawnego, to znaczy jeżdżącego na wózku inwalidzkim profesora entomologii. Profesora, który zauważa u naszej bohaterki, u Jennifer specyficzne zdolności, a mianowicie umiejętność komunikacji, komunikowania się z owadami. Nawiązuje się pewnego rodzaju nić porozumienia, może przyjaźni między Jennifer a profesorem i gdy kolejną ofiarą mordercy pada przyjaciółka Jennifer, dziewczyna wraz yy, ze starszym panem postanawia spróbować odkryć tożsamość mordercy, wykorzystując przy tym też te swoje ciut nadnaturalne zdolności. Chyba możemy tak to opisać, nie? I tutaj zrobić pauzę. Tak, tak. Możemy tak opisać o aktorach. Mam nadzieję, że też tam wspomnimy. Hmm. To teraz jakieś twoje pierwsze wrażenia to jest dziwne kino. To już jest takie. To kochasz. To jest je, taki, kochasz je. Dziwne, takie dziwne kino, tak, które kocham. Bo. No i nie mogę, bo jak y, mówiłeś o fabule filmu, to mi się przypomniała ta, ta pszczoła, czy, czy to jakiś tam ten owad, mucha, nie wiem, która ma nakierowywać tak, mamy muchę, która żywi się zwłokami. W związku z tym, że szukamy magdercy, który, no pewne ślady wskazują na to, że nie pozbywa się zwłok swoich ofiar, to ta mucha ma pomóc znaleźć składowisko tych zwłok i w ten sposób doprowadzić nas do mordercy. No, jak taki pies myśliwski, tylko że latająca mucha w pudełku. W sumie jak teraz o tym mówisz, to to brzmi absurdalnie. A powiem ci, że w czasie seansu ja to jakoś tak łyknąłem, kupiłem dość szybko. A teraz jak o tym tak wspominasz... Tą muchę. Tak. <grym> no nie, ona mnie rozśmieszyła strasznie. To, to, to był najbardziej właśnie taki chyba śmieszny moment tego filmu. Kiedy ta mucha trochę jak taka różdżka, która szuka źródła wody... Mm -hmm. Nie wiem, jak, jak to miało działać. O, ona, ta dziewczyna jechała autobusem w ogóle, nie? Ale otworzyła okno, nawet jej zwracałem na to uwagę. No, no tak, no to już Mucha teraz to... Tak, teraz rozumiem. Nie, no to jest... Yy... Ten film ma sporo takich pierdółek, ale to są takie kochane pierdółki, które ja właśnie lubię w takich filmach. I powiem ci, że oczywiście wizualnie to nie jest ten poziom. nie Jest jednak troszeczkę słabiej niż w Suspiri. Natomiast fabuła jakoś tak bardziej mnie zajmuje sobą. Mhm. Wydaje mi się, że mam tutaj jednak więcej zwrotów akcji yy, niż w Suspiri, ale rzeczywiście ta warstwa audiowizualna jest inna. W ogóle trochę odchodzimy od tego artyzmu, od tego surrealizmu ku takiemu bardziej tradycyjnemu kinu, jeżeli chodzi o obraz. Mhm. I też ta fabuła teoretycznie jest bardziej przyziemna, nie? No bo jednak już tutaj nie mamy wiedźm, a... Śledztwo Chociaż rzeczywiście mamy jednak nadal znaczy przyziemna, no rzeczywiście mamy niezwykłą intrygę. tak? Tę tutaj zdolność komunikowania się... Fenomenalną. O, to dobre słowo, piękne. Fenomenalną intrygę mamy. Mhm. I... Hmm, no właśnie, realizacja. tak Teoretycznie nie mamy tutaj takiej gry tym obrazem i dźwiękiem, ale wydaje mi się, że ten film jednak nadal był bardzo trudny w realizacji. Nadal mamy sporo ciekawych ujęć, ale abstrahując od tego, zastosowanie, czy zastosowanie zaimplementowanie w film żywych istot, zwierząt i tych wszystkich robaków, bo wspomnieliśmy o tej jednej musze, ale oprócz niej pojawia się też wiele innych owadów i pewien sympatyczny szympans, tak to nazwijmy na razie. Mhm. I trafiło to do ciebie, to właśnie jak to zostało tu ukazane, jak zareagowałeś właśnie na te efekty, no bo my już wiemy też ciekawostek z ciekawostek ze spotkania z Argento, że tutaj dużo tego robactwa, które widzimy na ekranie, to są prawdziwe owady, które zostały nawet tak nie do końca legalnie chyba przewiezione przez granicę do Szwajcarii. No właśnie, bo jakby się tak zastanowić nad tym mnie to oczywiście też urzekło jak reżyser o tym wspominał na początku na spotkaniu natomiast zobacz, w samym tym filmie to przecież to stado much jest widoczne w kilku ujęciach głównie na tych szybach które tak naprawdę można było nakręcić wszędzie niekoniecznie w Szwajcarii można było też we Włoszech z włoskimi muchami to są w zasadzie takie przebitki tylko które... No nie wiem. No, według mnie, zamiast przemycać ciężarówkę much z jednego państwa do drugiego, to ja bym wolał to chyba w tym drugim państwie nakręcić po prostu i, i no, wmontować film. No, Ale wtedy nie byłoby tej przygody, nie tego no sensu tak, no. na planie. Ale powiem Ci, że ja nawet nie wiem, czy akurat w tej scenie z szybami, czy tam nie było troszkę innych efektów, też praktycznych oczywiście, ale jednak wydaje mi się, że gdzieś kiedyś czytałem, czy czy widziałem to w jakimś też dokumencie, eseju, że tam coś jeszcze kombinowano z jakimiś specjalnymi nie wiem, minerałami czy jakimiś tam kulinarnymi rzeczami ale na pewno w finale zastosowano prawdziwe owady i w finale mamy taką scenę jak gdyby pochłonięcia przez robactwo pewnego bohatera, pewnej bohaterki nie chcę tutaj zdradzić za wiele i rzeczywiście tę postać wysmarowano glukozą, jakimiś tam innymi jeszcze rzeczami, by te muchy i czy tam inne owady w finale, to były chyba muchy właśnie, tylko obsiadły tę postać i to robi wrażenie i wygląda nieprzyjemnie. Ja jeszcze ci powiem, że ja osobiście nie cierpię robaków. Ja mam w ogóle problem zwłaszcza z jakimiś małymi robaczkami, lagwami i tak dalej. Strasznie mnie to jakoś tak obrzydza i wytrąca z równowagi. I w tym filmie było dużo takich scen, które mnie... To jest oczywiście indywidualne, tak? Taka troszkę indywidualna fobia, ale mnie naprawdę to poruszało i wywołało we mnie te mocne uczucia. To tak, oczywiście robactwo jest obrzydliwe. Też nie, nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem mamy takie bagno tutaj z darwami, też składającymi się zwłokami, chociaż tutaj tak. z jednej strony częściowo widać, nie? że to jest ym, to są po prostu efekty praktyczne. Jest pewna doza no tak, Ale jak, Jeżeli tak, wiesz, w, uświadomisz sobie, tak? Wejdziesz w postać tej osoby, która wpadła właśnie do czegoś takiego. A, Jezu. To jest właśnie taka obrzydliwość, która chyba hmm. macie trzymać właśnie tak w takim w takim uczuciu dziwnym, nie? Tak sobie chyba ten reżyser to planował, no. Ja tak. Mhm. Ja, ja się, oglądając tą scenę, ja się czułem, jak, jak właśnie bohaterka, która wpada do tej tej wanny, tego, tego basenu pełnego tych rozkładających się zwłok i nie może z tego wyjść, wygrzewać się. No to jest, to jest okropne, no. A do tego musimy pamiętać, że Odbiór kina się zmienia. To, czy to jest trochę jak nie wiem, w przypadku gier komputerowych to jest przezabawne, że gdy się czyta stare recenzje jakichś tam gier sprzed 10, 20, 30 lat natrafiamy tam na cytaty w stylu, że grafika jest właśnie taka niesamowita, nie taka fotorealistyczna. Patrzymy teraz z perspektywy 2017 roku na tę grafikę i sobie myślimy, no gdzie? no Przecież to Piksele, kanty i nic więcej. I tak samo myślę, teraz nie dostrzegamy troszkę bardziej ten kicz, tę sztuczność pewnych elementów, mhm. ale gdybym to zobaczył w 85, to ja bym was wymiotował po prostu na ten widok, bo no, to, prawda. No, to jest bardzo dobrze zrobione. Zgadzam się. Normalnie patrzycie na scenę, aż czujecie ten smut rozkładu, chociaż w kinie nic brzydko nie pachnie. Niesamowita rzecz. I właśnie te robaki. Ja, ja doceniam to czy znaczy, wiesz, może tutaj część tych rzeczy są właśnie takie anegdotki po prostu. Hmm. No, rzeczywiście nie trzeba było tego robić w ten sposób, ale doceniam jednak, bo się znowu konsekwencje, nie? to jest to słowo przeagrzałem, to też bardzo ważne, że on coś sobie zaplanuje, tak jak właśnie przy Suspirii chciał mieć tę bardzo specyficzną taśmę filmową i wykorzystywać ją w bardzo konkretny sposób, narzucił to jakoś tam operatorowi, tutaj sobie wymarzył te wszystkie robaki i naszego szympansa, z którym też były pewne problemy na planie o czym może słówko za chwilę, I, i zrobił to, co chciał. tak? Właśnie przewiózł tę ciężarówkę, jeszcze się śmiał właśnie na tym spotkaniu, że gdy na koniec nakręcili tę scenę, wiadomo, no scena z owadami, mieli tak naprawdę jedno ujęcie, wysmagowali tego aktora, nakręcili wszystko i potem tam wypuścili w ogóle całą resztę też tego robactwa. I podobno, dobrze pamiętam, że się udali na piwo, czy tam na tak, kawę tak. do jakiejś miejscowej gospody i ludzie zaczęli tam snuć interpretację tego, skąd tyle robaków, nie, aktualnie. Tak, pod po cały sufit robaków. Tak, i zaczęli... To znaczy ludzie pływali miejscowi, tak? Mieszkańcy pływali uzasadniać, nie, czy to tam ekologia, czy skażenie, czy coś tam. Znak Boży. Ale to musiało być niesamowite przeżycie właśnie z punktu widzenia ekipy, nie? Tak? No. Wszyscy wiedzą, co się stało. To my. No tak, niemo... to my, Tak głupio się przyznać troszkę. Piękna rzecz, tak? Jeszcze na planie był szympans. Nie pamiętam jego imienia, ale on chyba grał też w kilku innych filmach. Już teraz tego nie sprawdzałem, już <laughs> zapomniałem. Ja nie, nie, nie poznaję szympansów. <laughs> Oh. Znaczy nie, bo wydaje mi się, że to jest jakiś sławny szympansk filmowy, Sławny szympan. Ma... Dobra, przejrzyj go filmografię <laughs> zaraz. Sławny a, szympans A ciekawe, czy ma w ogóle swoją stronę na IMDV. Myślisz, że ma? <laughs> nie widzę tutaj szympansa. Znalazłem. A nie, to nie jest sławny szympans filmowy. Szympans nazywa się Tanga i grał tylko w fenomenie. O, widzisz, czyli jednak. Czyli jednak pomaliłem szympansów. Też nie rozpoznajesz szympansów. Nie, nie udawał się tutaj takiego, co rozpoznajesz szympansy. No, wiesz, poszedł was że cały czas udaj. O. Ale tak Tanga zagrała w tym filmie i tutaj też krążyły takie legendy, że tam jakoś zaatakowała Jennifer Connelly i agento przyznał, że rzeczywiście ugryzła to czy ugryzła szympansa chyba to była, a może i nie? Nie wiem, no zwierzę ugryzło naszą aktorkę, ona potem niby tam niechętnie chciała z, nią, z tym z szympansem występować, ale ostatecznie jakoś się udało ją do tego przekonać. Ten szympans też potem do lasu niby uciekł. No tak, ale Dari na... Argento to powiedział, że on ją gryzł dlatego bo był bity. Mm -hmm. Pamiętasz tam? Tak. Że, że właśnie po prostu tam chyba ten treser go lał ostro tego szympansa, więc no. No właśnie to w sumie było trochę takie creepy, no, teraz mi to uświadomić, bo tak to taka padło. Taka konsternacja tak był była, normalny. miałem wrażenie, że jest taka trochę konsternacja wśród ludzi, no bo on to tak powiedział tak po prostu, nie że był bity szympans i, i zaatakował w końcu tą aktorkę, bo myślał, że to przez nią coś jest, nie jest bity. Tak, że to było takie trochę, jak to się nazywa, no warunkowanie, to znaczy grał za aktorką i za każdym razem jak robił coś źle, nie wykonywał poleceń, no to tam, był jakoś karany, i zaczął to asocjować właśnie z kobietą, tak, że to przez nią po prostu. Żegdone jest w pobliżu, to że dzieje mu się krzywda, i dlatego niby ją tam potem zaatakował. I rzeczywiście to padło tak, jakby to było zupełnie normalne, tak, tak. że właśnie zwierzę na planie tam zbiera baty. Mm. No to było. No i jeszcze czym pan z uciekł też, bo, bo też wspominał właśnie, że uciekł i, Tak, i, i uciekł do lasu, nikt nie wiedział, co się stało, gdzie jest i tak czekali, aż w końcu wygocił, bo był głodny. No, to też w sumie było przegażające na swój sposób, nie? I takie absurdalne, bo... No, yy, ja nie wiem, czy to też nie będzie jakimś tam spoilerem, ale ja... Na samym początku widzimy właśnie scenę morderstwa, gdzie jedna postać z nożem obcina nożyczkami, tak? Obcina głowę drugiej. Mm. No jest taka scena na początku, nie? Że jest. Znaczy nie pamiętam narzędzia dokładnie. Ale... Dobra. Ja też, no, też nie pamiętam narzędzia. Tak mi się coś kojarzy. Ale nie jest to pokazane, ten, ta postać tego mordercy właśnie. I ja już zacząłem snuć takie domysły, że a może to ta małpa zabijała. W ogóle w mhm. filmie. Rzeczywiście. Miałem taki... No to tak trochę wygląda. Ale to jest świadomie zrobione, nie? Bo tak ta tak myślę. Ta jest też bardzo specyficzna, nie? Tak, tak. Także mhm. i w ogóle. Też, no Tak mi się wydaje, że to też był celowy zabieg. Mhm. No mówię, konsekwencja, konsekwencja. I też tutaj w tym filmie pojawia się bohater taki troszkę zdeformowany, nazwijmy to. Nie będziemy zgadzać w jakiej roli, w którym momencie. I Argento nazywa tę postać Patał. A zespół Patała to prawdziwa choroba, właśnie. Zespół Wat wrodzonych, który też się tak troszkę objawia. I w tej roli też zatrudniono, do tej roli zatrudniono 26-letniego Davida Marottę, który cierpi na kagłowatość. Oczywiście nałożono na niego też silny makijaż, make-up i no wygląda naprawdę przerażająco. Tutaj ta jego postać, no, to jest coś strasznego no tak, oczywiście w ogóle, no tak jak mówię no ten film, on, on być może dlatego, że też widziałem go po raz pierwszy, no bo wiadomo, jak widziałem Suspiry po raz pierwszy to też zrobiło na mnie wielkie wrażenie, ale, ale ta fenomena mnie tak yy, przyjemnie bawiła, tak yy, no nie wiem, jakbym się tak delikatnie upijał jakimś alkoholem, to, to, to ten film mnie wprowadzał w taki stan. On mnie troszkę straszył, troszkę śmieszył i ja się czułem dobrze podczas tego seansu. Hmm. Przy okazji rozmowy o Suspiegi wspomniałeś o muzyce nie? i też przywołałeś fenomenę, jak oceniasz właśnie tutaj tę muzykę, która też momentami jest taka strasznie intensywna. Mhm. Nie? Ale tutaj też chyba Goblin y, robił ścieżkę dźwiękową, czy nie? Mhm. Goblin i jeszcze ktoś, ale szczerze mówiąc już nie pamiętam dokładnie. I oprócz... Ale między innymi mhm. tak. To właśnie na tej ścieżce dźwiękowej tak ni stąd, ni za pojawiają się to znane, mniej lub bardziej heavy metalowe kawałki. A to słychać Motorhead, a to Iron Maiden. Mhm. Oprócz Goblina jeszcze za Santa odpowiada Simon Boswell. Aha, Simon Boswell. Mhm. Mhm. No właśnie, ale mamy Flash of the Blade w wykonaniu Iron Maiden, jest Locomotive, Motorhead. Tak. Bo też teraz tak właśnie... Mhm. Tam ten główny motyw w ogóle napisał Claudio Simonetti, tak. Fenomenę, on się też tak nazywa. Więc tak, no, ścieżka dźwiękowa jest, jest fajna. Z drugiej strony, no, to jest taki reżyser, który też myślę, że eksperymentował. Eksperymentuje, nie wiem, czy on teraz coś kręci. Ostatnio nie jest aktywny, mhm. tak? Teraz... No to w, szczególnie w tamtym, w tamtym okresie, no, był też takim trochę reżyserem na fali, prawda? Mhm. Myślę, że, że też. Ta jego popularność to, to nie przyszła dopiero z wiekiem, że gdzieś tam ludzie odkryli te dawne filmy, tylko był uznanym reżyserem i też takim no, nieszablonowym, który lubił sobie kombinować na różne sposoby. Pamiętasz być może, że przed spotkaniem podeszli do mnie studenci, nie? których też zaprosiłem? do kina na te spotkanie tak. z Argento i jedna studentka akurat pochodząca z Ukrainy, jej mama mieszka we Włoszech i opowiadała, jak tam stałem obok was mi, że zadzwoniła do mamy, że właśnie idzie na spotkanie tutaj z takim reżyserem, że zadzwoniła tak na zasadzie, by po prostu powiedzieć, co u niej, a jej mama podobno zareagowała, o Boże, jak Argento, tak przecież tutaj wszyscy go znają. No właśnie. <śmiech> to też było bardzo sympatyczne, usłyszeć coś takiego, czyli rzeczywiście u siebie też jest doceniany bardzo miło. Tak. A wracając do soundtracku, jeszcze ja Ci powiem, że mnie troszkę wybijały jednak te. zwłaszcza Iron Maiden i Motorhead. Tak, ale tak jednak... bo one. No właśnie, ale to tak chyba miało być, nie? bo ja też poczułem, że to kurczę, to tak nie pasuje, nie? Aż. Tak, co się dzieje, nie? Bo, <śmiech> czy, bo nie to, to... Że, że coś jest nie tak z piosenką, ale jakby montaż, to snucie się filmu pozostaje niezmienne a w tle tak. pojawia się muzyka która totalnie do tego nie pasuje ale mm -hmm. no właśnie i mnie to intryguje do teraz powiem Ci, że jak wspominamy ten film sobie to ja z miłą chęcią bym sobie za chwilę go przypomniał po raz kolejny a mam ku temu akurat sposobność, bo kolega sprezentował mi jeden egzemplarz bo okazało się, że ma fenomenę na DVD i na Blu-rayu, więc sobie zostawił Blu-raya, a mnie podarował płytę DVD. Więc... No widzisz, faktycznie, że akurat mam, mam 10 filmów Argentów w domu, ale fenomen na no, no widzisz, hmm. taki paradoks. Ale właśnie, to, to wybija, wydaje się nienaturalne, ale jak sam zauważyłeś, zapada w pamięć i pod tym względem, no jako świadome działanie, no tak, działa. Tak, tak, tak myślę, że to... to pełni przemyślany zabieg. I tak właśnie trochę porównujemy z Suspirią, no, chcąc nie chcąc, nie, no, bo widzieliśmy mm. te filmy tam w ciągu właśnie tego no tak, weekendu tak. i też omawiamy teraz razem. Ja wspominałem ostatnio, że troszkę dla mnie Jessica Harper jako właśnie Suzy, Trochę brakowało cech charakteru. Nie, tutaj znowu Jennifer Connell jako Jennifer Corvino jest taką bardziej żywą postacią. Mam wrażenie, nie ma więcej właśnie cech charakterystycznych, wyróżnia się jakoś, zapada bardziej w pamięć. A co do reszty obsady, coś ci się rzuciło w oczy? Hmm. No, Donald. Pan Donald mi się rzucił w oczy. Tak, Plizans, tak jako nasz profesor. No, ja w ogóle uwielbiam faceta. On oczywiście grał zawsze to plus, minus podobne role ale w całym szeregu takich naprawdę kultowych dzieł się pojawił chociażby w Ucieczce z Nowego Jorku którą uwielbiam i tutaj gra właśnie przypomnij mi słowo od owadów e, tutaj gra profesora Johna McGregora tak tak, ale właśnie zajmującego się owadami, czyli entomologa Entom o Jezus Maria, właśnie entomologa tak, tak. chyba, bo teraz sam zgubiam dobrze, sam dobrze, ulicz. tak, tak, zgadza się dobrze. czyli okay. tak, Donald Pleasence który gra tutaj z poruszającego się na wózku i entomologa to ja go lubię po prostu, lubię na niego patrzeć i on z aktorami to jest troszkę tak jak z nie wiem, ze smakami potraw tak chcesz obejrzeć no nie wiem, film akcji tak? no to wybierasz takich i takich aktorów tak? jak chcesz na przykład mm. nie wiem, coś mocnego coś ostrego albo coś słodkiego to wybierasz sobie właśnie jakiegoś aktora na którego masz ochotę i ten Donald Pleasence dla mnie też jest jakimś takim, nie wiem, gałką muszkatołową która po prostu <grym <grym <grym <grym wiesz, to ja go bardzo lubię w filmach, dlatego to jest obcowanie z nim jest dla mnie wielką frajdą na ekranie, to mi się mm. też podobało, nie, powiem ci, że naprawdę spoko, no cała reszta to wiadomo to taka większe lub mniejsze trend foty, tak, tych dwóch gości którzy podrzucają na chwilę i porzucają w lesie mm -hmm. Jennifer Connolly po tym jak lunatykowała i, i, i wyszła przed ich samochód no i no, cała masa jest takich trochę postaci takich wiesz bez wyrazu mhm mm ja ci powiem, że właśnie jak patrzyłem na Donalda, to w sumie jakoś tak nie widziałem na przykład tych jego innych ról. Nie miałem w głowie, nie wiem, Lumisa czy coś. Bardzo przyjemnie mi się na niego patrzyło jako tego właśnie sympatycznego profesora z jakąś tam pasją, wizją. Fajnie to wypadło. A gdy wróciłem, zacząłem przeglądać sobie właśnie aktorów, tak listę castingową, to zobaczyłem, że na przykład w Werę wcieliła się Fiore Argento, czyli córka, Dario. Mm. A na początku, jak tam mamy tego naszego policjanta, który siedzi właśnie u profesora McGregora, u naszego Donalda, to on jest ze swoim asystentem, nie? I w jego asystenta wciela się Michel Soavi, czyli inny twórca Giallo. Też właśnie miły smaczek w sumie, zwłaszcza dla Włochów. No właśnie, Bo tak. poza Włochami nie jest jakoś pewnie super znany, no, ale jak ktoś się interesuje gatunkiem, no to właśnie interesuje się też Daria Argento i potem trafia na coś takiego. No też bardzo sympatyczna rzecz. Tak, tak, no wszystko jakby potwierdza to, to o, o czym rozmawiamy przez cały czas że Dario Argento y, jest jednym z najwybitniejszych twórców horrorów a może i nawet kina po prostu mm. a na pewno jednym z najważniejszych tak. podsumowanie już wyszło ale to Tak. no i w sumie nie wiem, ja nie mam nic do dodania więcej chciałbyś coś jeszcze pogorszyć? no bo no, wiesz no, y, Fenomena to nie jest taki film jak Suspiria on ma chyba też y, troszkę inne ambicje tak? Suspiria była Na bardziej pewno. takim poetyckim filmem a tutaj y, reżyser jakby znów skręca w kierunek takiego kina bardziej właśnie giallo a nie, a nie takiego znaczy nie wykracza, tak? Nie ma jakiejś takiej... Tak, taki... tak, bo Suspiria, super Sus Suspiria jest tak bardziej w kierunku horroru, tak? Takie to mm -hmm. giallo... Też, tak naprawdę w Suspirii no... Znaczy, to nie jest giallo, tak naprawdę, mam biorąc. No nie, no ale to się wiesz, gdzieś tam tak no. komponuje w te, w te takie ramy tego wszystkiego, co takiego. Znaczy, ma pewne elementy wspólne, ale no nie wyczerpuje definicji gatunkowej w żaden sposób. Nie? Zwłaszcza może początek tak się trochę wydawać, nie? ale potem jednak widzimy, że nie, absolutnie nie. A tutaj rzeczywiście troszkę w tym kierunku skręcam chociaż też nie do końca, no ale jednak całość jest bardziej taka ograna, zwłaszcza w końcówce, nie? Gdy już się zrobi z tego troszkę taki akcyjniak. Ja właśnie nie wiedziałem, w którym kierunku to pójdzie. Myślałem, że może będzie jednak trochę bardziej mistycznie, a na końcu jednak taki typowy właśnie dreszczowiec. To właśnie, bo, bo jedynie postać grana przez Jennifer Connolly, która jest tą fenomeną właśnie, bo ma kontakt z tymi owadami, to to jest jedyny taki, taki aspekt, jakby właśnie fenomenalny trochę, tak? Takiego fantazy. A cała reszta to jest normalna, kryminalna historia. Mhm. I to też właśnie z kilkoma twistami potem. Mhm. No tak, ale jakby no nie jest to. Nie idziemy tak w kierunku gatunku, tak? Czyli jakiś właśnie Wiedźmi. Mhm. I... No nie, nie, nie, nie, nie. Ja się z tym oczywiście w pełni zgadzam. I co? To podsumowując całe wydarzenie, oba te spotkania ostatnio powiedziałeś, że jesteś zadowolony w skali tak od 1 do 10, od 0 do 10 na dziewiątkę, tak? 9 na 10 i teraz nadal podtrzymujesz tę opinię po już omówieniu obu tych wieczorów? No nie, ten właśnie niedzielny, niedzielny wieczór podniósł do 10 na 10 szczególnie to znaczy powiem Ci tak, nawet bo co jeszcze warto dodać, jeżeli chodzi o te nasze autografy, które mamy na egzemplarzach naszych filmów, e, hmm. głównie płyt DVD, ale też jest jedna kaseta VHS, udało nam się w końcu dostać autografy od reżysera, a to Właśnie i może w tym miejscu podziękujmy serdecznie Dianie Dąbrowskiej. Dzięki Diana. Dziękujemy bardzo. Ty jesteś niesamowita. To prawda, mm. bo to był taki, taki, taka już wisienka na torcie. Nawet bez tego to naprawdę to był świetny weekend, dwa bardzo fajne filmy, dwa bardzo fajne spotkania. To drugie fajniejsze, bo tak jak powiedzieliśmy, było bardziej kameralnie, bardziej przytulnie, taka swojska atmosfera. Faktycznie ten, ten twórca był na wyciągnięcie ręki. Kto chciał, mógł sobie zrobić z nim w holu na zdjęcie. Yy, wszystkie płyty, kasety i cokolwiek tam miał podpisał, także nie okazał się żadną tam taką gwiazdą noszącą się, prawda ponad zwykłymi śmiertelnikami ale każdemu komu tylko mógł, zrobił przyjemność no i, i, i to spra sprawia, że ten wieczór po prostu był lepszy jeszcze niż poprzedni tak. dlatego świetna zabawa, bardzo Ci dziękuję też, bo nie ukrywam że też Ty trzymałeś pieczę nad, nad wszelkimi wejściówkami na seanse, a ja tylko po prostu przyjeżdżałem i oglądałem. To też za właśnie pośrednictwa Diany, więc jeszcze raz dzięki dla Diany. I ja się z tym wszystkim zgadzam. To był bardzo udany weekend, bardzo sympatyczny i takie wydarzenie, które będzie... No to takie wydarzenie jedno na całe życie, tak nie? Z tej konkretnej kategorii, bo to się na pewno nie powtórzy, tak? To już możemy być tego pewni raczej, ale tak czy siak no właśnie coś takiego niezapomnianego bardzo przyjemne wspomnienie super, że właśnie udało nam się zmobilizować i jeszcze tutaj przy wsparciu Diany, że mieliśmy dostęp do tego wszystkiego no super, super, super. No, no, Zacząłem już się, zapędzać ale no mam banana na twarzy, nie wiem, czy to słychać no, w moich słowach, ale no jestem wiesz, zadowolony. Szczęśliwy. No ja, jestem, ja jestem po drugiej stronie linii i tak sobie myślę, cholera masz moją płytę i moją kasetę, ja ich nie mam. <głos> <głos> Także tych podpisów jeszcze nie widziałem tak na żywo, ale, ale wiem, że Szymas tam skrywał siebie w, w skarbcu nie tylko, nie no tylko właśnie, właśnie swoje, nie i, moje, też z swoje i moje rzeczy, ale hmm. też jakieś tam zdjęcia kolegi, nie? Mówiłeś? Tak, zdjęcia koleżanki akurat. Koleżanki, Klałka, Klałka. a okej. Okay. Którą też kojarzycie zresztą z nawiedzanego podcastu. No, tak, tak więc, no nie wiem, super, naprawdę takie spełnienie marzeń trochę, trochę takich... Hmm. Nie, niewypowiedzianych, tak? Bo ja nigdy sobie nie myślałem, że, nie wiem, będę miał taką sposobność gdzieś tam właśnie być na, na festiwalu, na którym gości Dario Argento. Nigdy sobie takich no. jakby życzeń nie wypowiadałem, ale okazało się to właśnie przeżyciem, tak? Nie życzeniem, a przeżyciem. Dla mnie sam fakt, że widziałem tyle filmów Agento w kinie, to już było coś niesamowitego. A gdyby ktoś mi powiedział, nie wiem, pięć lat temu, że zobaczę go na żywo w Łodzi, to bym powiedział tak, na pewno. No i, i co jeszcze? Nie? No, niemożliwe, niewiarygodne. A się stało. To prawda. No reżyser też zwiedzał, tak jak tam wspominałeś wcześniej, właśnie Muzeum Kinematografii. Filmówkę, Wydział Filologiczny, no i pewnie tam jeszcze kilka tak. innych z Łodzi. No i... Właśnie też te muminki, tak? Widziałeś to zdjęcie z muminkami? A, bo Jacek Rokosz wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie Daria Argento w Muzeum Animacji. Tak, tak. I Daria Argento przyglądający się muminkom, taka w sumie, no właśnie, trochę taka scenka bizarra, absurdalna troszkę, surrealistyczna też mm. niezwykle. Możemy podlinkować sobie pod podcastem. Ciekawa rzecz. Tak, także no właśnie, okazało się, że, że i myślę, że sam reżyser też się chyba bardzo dobrze bawił. E, został mile przyjęty przez sympatycznych ludzi i to jest coś takiego, co dla, dlaczego chyba warto kręcić filmy, tak? I dlaczego twórcy to robią? Bo to przecież wiadomo, no David Argento nie, nie został reżyserem dla pieniędzy wielkich nie wiem, jakich on na jakiej stopie życiowej żyje, ale no, no te filmy, no, no pewnie dało się z tego wyżyć, tak? ale to nie były jakieś, jakieś niesamowite pieniądze jak w Hollywood, ale właśnie konsekwentnie z pasją czy to jako reżyser, scenarzysta, czy, czy producent, bo udziela się na różnych, na różnych płaszczyznach, on no, współpracował przecież i właśnie z Sergio Leone i z Romero i tam jeszcze z kilkoma innymi no, osobami. Więc fenomenalny reżyser, niesamowite spotkanie. I sympatyczny człowiek tak na żywo. Zgadza się. I myślę, że to jest dobre podsumowanie. No. To serdeczne dzięki też za tę drugą rozmowę Dawidzie. Ja też bardzo dziękuję. A wam kochani tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, kolejny nawet po obkaście. Czery, czery, czery, Christmas. czery, czery, czery, czery, Christmas.